Als ik me met de tekst beschäftigde, wist ik niet hoe ver we misschien zouden komen. Ik heb er al zo'n beetje zat om met de teksten voor onze lessen. Ik wist niet wiedziałem ver we zouden komen. Ik ben al ganz bis Ik ende dat al er al Ik heb er al een beetje zat van. Ik heb er al weil wichtige die in kapitel Bo potrzebujemy ten czas wyjaśnić wszystkie te wyjaśnienia, które są bardzo ważne. I dlatego leży mi na sercu do każdego z tych punktów tu wymienionych też powiedzieć kilka myśli. Niektóre z nich wydają nam się może bardzo oczywiste, już wczoraj to powiedzieliśmy, że można nie więcej coś z tego zadać. Że wydaje nam się często, że już nie trzeba mówić do takich oczywistych słów. Ale jednak Słowo Boże przedstawia nam teraz te wypowiedzi. I chcielibyśmy tu i tam dodać kilka słów. Już mówiliśmy o miłości. En ze zouden overal nu staan. jetzt stehen. liefde, gedachten over liefde, dit alles kan zeggen staan. En dan denken we zeker ook aan onze liefde zu onze Heer. En denken we natuurlijk ook aan onze liefde tot Heer. Die we daardoor zeigen kunnen laten zien dat we gehoorzaam zijn. Die we dat zien? laten dat zien? we dat zien? Waarom laten we dat zien? Waarom laten we Jezus heeft gezegd. laten we dat zien? Waarom laten het Kto posiada Słowo moje i wykonuje je, ten jest ten, albo taki, który mnie miłuje. Więc w naszym życiu może tak być, że możemy mówić o miłości, ale Bóg chce, żebyśmy ją też wykonywali. Teraz w dziewiątym wierszu spotykamy się z takim szczególnym kolejnym wyrazem, który mówi brzydźcie się złem. Es gibt an einer an anderen Stelle eine Vers, der heißt um, und jeder Art des Bösen haltet euch fern. W innym miejscu, w liście do Tesaloniczan znajdujemy takie słowo e, powstrzymujcie się od wszelkiego rodzaju zła. Das ist ein kleiner Unterschied zu dem hier. Dem ausgesprochen. To jest w tym leży pewna różnica do tego, co tu czytaliśmy. Dat is een actief, zich van een beuzen af te houden. woord geeft ons een actieve, actieve, actieve, actieve, actieve, actieve, van het zwaar. ik Ale myślę, że tutaj w liście do Rzymian ta myśl sięga jeszcze dalej niż ta, która, którą widzimy w pierwszym liście do Tesalonika. Mianowicie, tu jest przedstawiane nam nie tak bardzo aktywne działanie, tylko wewnętrzne usposobienie. Was zu bedeutet, dich zu ekeln. Mianowicie, brzydzić się złem, to jest naprawdę taki głęboki wyraz obrzydzenia, e, jak przed. No, rzeczą naprawdę obrzydliwą. A deshalb hält man sich davon fern. A przed obrzydliwością, e, albo od, od obrzydliwości oddalamy się. Jeder gedanke daran ist Wszelka myśl o obrzydliwościach jest nam nieprzyjemna. Da kommt ein inneres Gefühl des, des Widerstands auch. Myśli o obrzydliwościach e, budzą w nas e, myśli naprawdę takie odpychające. En dan verstehen wir, dat het meer is, als zich van de Bösen fern te houden. En daarom begrijpen we, dat het niet zo goed is als alleen maar het Złe. Dat is in unserer heutigen Zeit vielleicht auch wichtiger als je. Ik denk dat in deze tijd het is dan kiedykolwiek. Wat heute im Zusammenleben der Menschen als gut und Bo co w naszym czasie, jeśli chodzi o współżycie ludzi, uważane jest za dobre lub za złe, jest kompletnie Jest zupełnie wbrew e, słowu. Może? Ja. Jest to po prostu złe. Ale ponieważ wciąż na nowo spotykamy się z tym złem, to nastaje niebezpieczeństwo, że przyzwyczajamy się do niego. Nicht in Sinn, dass wir selber tun. Może nie w tym znaczeniu, że aktywnie wykonujemy zło, ale w tym znaczeniu, że tracimy wyczucie na to, jakie naprawdę to zło jest złe. Auch wenn wir es nicht verhindern können. Nawet jeśli często nie jesteśmy w stanie nawet e, uniknąć tego, że spotykamy się z złem. Auch wenn wir nicht verhindern können, dass wir immer wieder Damit że tu i tam naprawdę spotykamy się z tym Złem, sein, to, ich... zu zu das, to jednak takie Usposobienie powinno być w naszym sercu, aby e, świadomie odczuwać wyraz albo odczucie takiej obrzydliwości przed Złem. I eben diese Gefahr ist, dass wir etwas oberflächlich A ponieważ w naszym życiu jest, istnieje takie niebezpieczeństwo, żeby być powierzchownym w traktowaniu zła, złego, to zdanie wtedy kończy się, dlatego kończy się słowami, trzymajcie się dobrego. I dlaczego? Ponieważ trzymania się z dobrego jest odpowiednim lekarstwem, na ochronę przed złem. Auch die Menschen heute sagen, man muss nicht mehr heiraten, man kann auch so Nawet jeśli ludzie dzisiaj to. mówią nam, że nie ma już takiej potrzeby, e, pobierać się, można żyć też bez zobowiązania z sobą, to my mówimy nie tylko, że to jest złe, tylko trzymamy się też tego, co jest dobre i pobieramy się. Dat is maar een bepaal van Man Je kunt nog heel veel aanpakken, ik wil dat niet doen. Dat is een voorbeeld van veel. Ik wil het alleen maar zo laten zien. Het voor veel andere. vers 10, in de vroeger lieben zijn erzicht zueinander. 10e vers. Miłościën braterskoum, jednig, drugich, miłujcie. Dat woord verschijt lieben en of lieben. Słowo Boer rozróżnia miłość od miłości braterskiej. Sama miłość jest tą rzeczą można powiedzieć najwyższą, która stoi nad wszelką inną, wszelkim innym rodzajem miłości. A miłość braterska jest pewien, powiedzmy, oddział miłości albo miłość celująca w jednym konkretnym kierunku. To są eben alle Gläubigen, die wie wir ja und schwestern Herrn verstehen. Mianowicie mamy na myśli miłość zwracająca się bezpośrednio i wyłącznie teraz w tym znaczeniu do wierzących. I w tych relacjach tak naprawdę jest to zrozumiałe samo przez się, że się miłujemy, bo należymy do jednej wspólnej rodziny. Manchmal anders. Ale niestety nasze życie codzienne pokazuje, że... Często wygląda inaczej. Dlatego czytamy tutaj właśnie to napomnienie, żeby serdecznie miłować miłością braterską. Taka miłość braterska powinna wynikać z serca, z głębi serca, eben Właśnie dlatego, że należymy do jednej rodziny i wiemy, że Pan nas umiłował i w taki sposób, w jaki jesteśmy połączeni i nas połączył. I ta czynność ściśle związana jest z punktem kolejnym, gdzie czytamy: wyprzedzajcie się wzajemnie w pokazywaniu szacunku. Liebe hat ja schon diesen Inhalt, dass man den anderen auch achtet, als Person. Już sama miłość zawiera w sobie e, ten podtekst, aby czcić drugą osobę, osobę mił, którą miłujemy. A generalną uwagą odnośnie nas samych jest słowa, słowa Bożego, jest taka, żebyśmy e, nisko o sobie samych myśleli i eben den anderen höher achten als uns selbst. I uważali drugiego e, wyżej niż siebie samego. I w tym właśnie mamy sobie być wzajemnym przykładem. Wyprzedzać się wzajemnie. Kolejna rzecz tu wymieniona w XI wierszu jest gorliwość albo pilność. Da kann vielleicht die frage entstehen, was ist hier an fleiß gemeint? I oczywiście powstaje pytanie, co Słowo Boże ma na myśli, mm. mówiąc o pilności. Mm. Vielleicht mm. mal, mm. Zweite, mm. aus dem mm. zweiten Petrusbrief einen kurzen wiersz. <coughs> Krótki wiersz z drugiego listu Piotra do tego dodam.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 Taka pilność, która ubiega się o to, żeby wzrastać w poznaniu Słowa Bożego. I czyniąc to, rozumiemy, że potrzebna jest, potrzebny jest pewien wysiłek, żeby dojść do tego. I also durchaus fleißig sein, uns mit Gottes Wort zu beschäftigen. W tym znaczeniu z pewnością powinniśmy być pilni. Mianowicie zajmując się słowem Bożym. W in einem Nebensatz, a tak na marginesie, Pilność in unserer Arbeit ist natürlich nicht w zawodzie naszym oczywiście też nie jest do końca to zusammen Ale myślę, że kontekst tutaj bardziej celuje w kierunku duchowych działań. Und dann als nächstes, das w Polen wierszu dalej czytamy, to jest kontynuacją pierwszej myśli, mianowicie płomieni duchem. jest to słowo, które w dzisiejszym języku tak bardzo już nie stosujemy. Ale moglibyśmy to opisać innym słowem, mianowicie. Bycie napełnieni Duchem Świętym. Nie w tym znaczeniu, że Bóg, jakim rozumiemy, to że Bóg dał nam Ducha Świętego na, przy nawróceniu, ale bardziej w tym znaczeniu, żebyśmy byli napełnieni i świadomi i zależni w prowadzeniu od, przez Ducha Świętego w naszym codziennym życiu. En ook, we aan geistlichen Fleisch denken, verstehen, dat we ook den Geist brauchen, om um te verstehen. En nawet jeśli het gaat duchową, wzrastaniu w en i van het woord, potrzebujemy ducha świętego, który nas kieruje do poznania. En in allem verstehen, dat we Heer dienen kunnen. En we wszystkim, że dat In hoffnung freut u het is, in het vaderhuis te zijn. Weet dat is? eigenlijk een dat die hoopnong in het is? Weet een dat die hoopnong in het dat het hoop is? die in het We weten die hoop is? in in A kiedy rozmyślamy o duchowych nadziei, duchowej nadziei, to ist es nicht so, wie wir das in unserem Sprachgebrauch manchmal haben. nadzieja na pewno nie ma na myśli to, co tak potocznie mówimy w naszym kraju, w naszym, w naszym społeczeństwie. Wenn wir morgen wieder nach Hause fahren, Mówiąc, na przykład, że kiedy jutro wracamy do domu, miejmy nadzieję, że nie będzie padał śnieg. Wissen, so ale mówiąc te słowa, dokładnie wiemy, że nie wiemy, czy będzie, czy nie będzie. To jest einfach ein Wunsch, dass etwas so sein möge, wie Po prostu mówimy o nadziei, ale jest to tylko życzeniem, hipotetycznym, czy tak będzie, czy nie. Hoffnung, etwas, ale w Słowie Bożym nadzieja jest rzeczą Pewnej świadomości obietnicy, którą Bóg dał w słowie swoim. Wierzymy, że tak będzie. I oczekujemy, że się spełni. Wann sich das erfüllt, wissen wir nicht. Oczywiście, kiedy się spełni, to słowo nie wiemy. I z tego względu słowo Boże używa, stosuje słowo Nadzieja. Ale ta Nadzieja nie oznacza, niepewne życzenie, wissen, tylko wiemy, że Bóg wypełni swoje słowo. Und deswegen dürfen wir uns freuen. I z tego względu możemy się radować. Erstens, wir diese Hoffnung haben, po pierwsze, że my posiadamy taką nadzieję, und zweitens, ob teraz werden sie sich erfüllt. A po drugie, na dzień, w którym spełni się ta nadzieja. Und das ist sicher auch eine große Ermutigung für alle, die in Trübsal sind. Die Fortsetzung. I na pewno właśnie ta myśl jest szczególnym pocieszeniem dla wszystkich, którzy znajdują się w trudnościach. Bo w wszelkich trudnościach wiemy jednak, że i każda trudność skończy się. Owszem, potrzebujemy w trudnościach wytrwałości. I nieraz jest to naprawdę bardzo trudne. Het braucht dazu geestelijke energie. Potwendelijk do tego is nodig. energie en die en ook dat ons in seiner Hand hat. En ook ufność en vertrouwen dat de Heer in heeft. Maar die de is juist ons helpt de die hoffnung ons zum te Maar de is die ons hoop Jakim innym, jakim innym sposobem moglibyśmy pocieszyć nierająco chorego, na przykład? Mit der auf jak tylko właśnie tym słowem nadziei, która pokłada ufność swoją w chwałę przyszłościową. Eine zweite, eine nächste Ermahnung, im Gebet haltet an. Kolejne napomnienie to słowo w modlitwie wytrwali. Auch da weiß der Herr, dass wir müde werden können. Też co do tego, pan dobrze wie, że nieraz um, um, jesteśmy zmęczeni. Ich frage mich manchmal, wie der Apostel Paulus haben mag. Marc. Nieraz sam sobie zadaje pytanie, w jaki sposób Paweł modlił się. Als hij bijvoorbeeld de ontvanger van zijn brief schrijft, en we czytamy w, w, w słowie, że pisał dat hij schreef listu, zijn dat hij in ieder zijn dat in ieder zijn gebede voor God uitzendt, dat in ieder we lesen niet veel van hem, maar toch een aantal over zijn gebet. O niet veel czytamy, jeśli het gaat om życie modlitewne jego, maar niet één situatie is Een hele nacht in gebet. Na przykład czytamy słowa, że Pan całą En Psalm 102 is ik, dat ik gebet. Psalm 102 zgodnie z tekstem oryginalnym, że ja jestem modlitwą. Właśnie w tym leży pocieszenie, żeby też, jeśli chodzi o tą czynność, pamiętać o Panu Jezusie. Myślę, że całkiem często możemy opisać też to tymi słowami, że auch immer wieder dasselbe können że jest to możliwe modlić się wciąż na nowo o te same rzeczy. Paulus sagt, in jedem Gebete an die Gläubigen skoro sam Paweł mówił, że w każdej modlitwie mówił zawsze na nowo yy, po imieniu, myślał po imieniu o wierzących wszystkich. To tak bardzo nie jest trudnością. Bardziej trudnością jest to, żeby nasza modlitwa stała się martwym przyzwyczajeniem. Maar als we het uit een echten Bedürfnis doen... we nog steeds aan het echt aan denken wat we beten... en we of het personen zijn of wat we of personen zijn of situaties, dan kunnen we Heer ook weer datzelfde zeggen to możemy się powtarzać też, mówiąc Panu to samo. Wyobraźcie sobie, czy ktoś z Was mógłby zaprzestać modlić się za krewnego, który jeszcze nie jest zbawiony? Jest to wciąż na nowo sam, jeden i ten sam powód modlitwy. Wyrażamy to może we kunnen ons als Maar we kunnen keer gehoord dat We hebben ook gehoord een 20 jaar van een persoon dat iemand 20 jaar voor de redding van een heeft We van geval dat een persoon heeft persoon W modlitwie wytrwali. 12. Wiersch. Vers 13. An de bedürfnissen der wiersz. Heiligen neemt teil. 13. Wspierajcie świętych w potrzebach, albo miejcie udział w potrzebach Heiligen. Jetzt lesen we hier etwas, wat we vorher bij de ook schon mal angesprochen over czytamy tu o pewnym detalu, o którym już mówiliśmy w powiązaniu z poprzednimi darami. We ja, hebben vers acht gelezen, der dagit in Anfang. valt. Mijen op ietsje voorsmaen, wie is zo'n citatisme, koure? Mm, Obdareboue, in scherostie, albo in prostocie. Mij schijnt dat een besondere beveling, beveliging, te zijn, die de Heer iemanden gegeven hat. Misschien is het wel een stimulum, albo om iets nóg te doen, om iets een Być może jest to pewną no, szczególną cechą charakteru, charakteru die besonders in verschwiegenheit gaben weiterzugeben. która uzdania daną osobę w bardzo szczególny sposób właśnie, ale w ukryciu e, udzielać pomocy też materialnej. Aber ganz allgemein bleibt uns alle die, ä, munterung. Ale całkiem ogólnie, dla nas wszystkich, czy mamy dar, czy nie, pozostaje to pocieszenie, dat ons die äußere niet gleichgültig zijn. Albo napomnie, abyśmy nie byli de zewnętrzne potrzeb en okoliczności, w których znajdują się Dat we daran teilnehmen dürfen. Mianowicie, w taki sposób, że możemy mieć udział w tych trudnościach. natuurlijk dat we moeten weten de okoliczności van maar dat is dat misschien een in onze tijd. Maar het een ogen is ook eenopes de indruk dat de verbinding der Hitan, dat immer elkaar wordt. kilkker werd. Een dat we het van dat, de envrouw een oude heeft ons gezegd. Nasza siostra kiedyś powiedziała nam, yeah. your, your sister, your sister, że w jej, jej czasie młodo, młodości współwierzący e, mówili sobie o naprawdę otwarcie o wszelkich trudnościach. Nie, um mitleid irgendwie zu, zu Nie z tego względu, żeby za wszelką cenę pozyskać współczucia. Sondern, omdat man zich verbunden fühlte en aaneinander teilnehmen wollte, aan de Bedürfnissen der anderen. Maar zonder no, ze szczególnie met elkaar en mielden uiteindelijk in deze of okolicznościen. En om te kunnen tekenen, moet bijvoorbeeld ze kennen. En zonder dat ze zich de die problemen hebben, moet ik ze kennen. Dit geeft natuurlijk ook weer een gegenseitiges Vertrouwen. Oczywiście do tego należy też, tak jak już wcześniej mówiliśmy, wzajemne zaufanie. Zaufanie, które pomaga nam powiedzieć drugiemu coś o sobie, co nas e, obciąża. I myślę, że między wierszami, nie otwarcie, ale między wierszami powtarzająco czytamy tą samą myśl, wie wichtig jest, ist, von uns selber nicht Która przypomina nam, że w każdej z tych czynności uczymy myśleć blisko o sobie sam. Nach Gastfreundschaft trachtet. Pokazujcie albo dążcie do gościnności. Sicherlich ganz einfach zu verstehen. Na pewno proste do zrozumienia. Słowo. Das heißt, wir sollen nicht nur dann gastfrei sein, wenn das auf uns zukommt. To znaczy mamy nie tylko być gościnni, kiedy po prostu przypadkowo można powiedzieć, taka sytuacja no, jest, nam, jest nam, można powiedzieć, przyniesiona, nie, od, nie z nas samych. Tylko w naszych sercach bardziej powinno być pewna, pewne usposobienie. Dat is immer aktief uitzuüben, wenn wir dazu in der Lage sind. niet czeka na to, acht przypadkowo spotkamy się z'n Gościnnością, maar która, która aktywnie szuka, wykonywać Gościnność. Gastfreundschaft ja. schließt ook schon einmal unbekannte Personen ein. A Gościnność włącza też e, okazywanie Gościnności nieznanym osobom. Ik glaube, Durch diese haben einige ohne ihr Wissen Bo w liście do Hebrajczyków czytamy, że przez tą gościnność nie jedni e, bez wiedzy aniołów e, gościli. E, proszę? Aniołów gościli, aniołów gościli tak. To znaczy, e, okazywać gościnność wobec obcych. Widzimy, że jest to pewną cnotą duchową. Dat zijn jetzt alles Ermahnungen, die we gelesen hebben. Geist, die zeer veel met ons als Geschwistern im Geist, im Glauben zu tun hebben. Die heel sterk, als we het kunnen Ab 14 folgen Ermahnungen, die nog verder gefasst zijn. Ale od XIV wieczera czytamy o napomnieniach, które sięgają jeszcze, wiem, jeszcze dalej. Also weiter gefasst im Sinne y, auf auf die Personen, um die es jetzt geht. Fingerkreis. So Fingerkreis, mhm. in finger dem. Ja. Które, które sięgają jeszcze dalej, jeśli chodzi o y, y, zakres odbiorców, do których się zwracają napięcia. Und wir verstehen, dass der Herr uns wirklich ernste oder i dobrze rozumiemy, że pan kładzie nam na serce tumor, naprawdę trudne sprawy, die er selbst aber auch verwirklicht hat. Ale sprawy, które on sam też wykonywał i urzeczywistniał. Na pewno pamiętamy o słowie, które wypowiadał pan wisząc na krzyżu. Vater, ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. i powiem z bojaźnią, że z tego względu Pan może wypowiadać nam takie napomnienie, aby błogosławić tych, którzy nas prześladują. Jest to nam wiecytiet. Wczoraj już zacytowaliśmy słowo, które mówi, uczcie się ode mnie. Ik kan je eens een situatie beschrijven. Ik ben niet in staat om nu een concreet voorbeeld dat vielleicht omdat we ons toe kunnen voorstellen, waar we ons kunnen voorstellen, we ons kunnen voorstellen. Maar het is gewoon een appel aan onze Maar het is gewoon een appel, een appel, een appel, een appel, een appel, een Zwraca się do nikogo z nienawiścią. Jak szybko skłaniamy się do tego, żeby przeklinać, żeby złorzeczyć, żeby się gniewać? Es noch manche andere in der Schrift, Richtung gehen. Jest jeszcze wiele innych napomnień w Słowie Bożym, które celują w podobnym kierunku. We willen einfach den Herrn bitten, dass er ons, wenn so eine Situation kommt, auch die Kraft dazu gibt. Vers e, now, e, 15. Freut euch mit den sich freunden, weint mit den weinenden. Vers 15. Vers 15. Vers 15. Vers 15. Vers 15. Vers 15. Vers 15. Freut euch mit den Vers 15. weint mit den weinenden. 15. Vers 15. Het is een lijkt uh, Mahnung, die te Mitgefühl appelliert. Het de tweede ons is dan de scheint Wij einfacher ons de van te we ons in de de we in elk van deze gevallen hebben Wczuć się w sytuacje albo okoliczności, w których znajduje się nasz bliźni. ale wydaje nam się być prostszą rzeczą współczuć osobie będącej w trudnościach, mit zu freuen, der etwas hat, was wir nicht haben. Niż radować się z drugą osobą, która ma coś, co my nie mamy, czego my nie mamy. I to spüren wir wieder, an unsere Gesinnung appelliert. I znowu odczuwamy w, między wierszami to słowo, które zwraca się do naszego usposobienia. Vielleicht wünschen irgendetwas in unserem Leben. Może są takie mhm. rzeczy, które życzymy sobie w naszym życiu. Der Herr hat uns nicht oder noch nicht gegeben. A Pan nam nie udzielił, albo jeszcze nie udzielił tej rzeczy. Ale nasz brat, nasza siostra właśnie dokładnie tą rzecz teraz otrzymuje. Vervolgens moeten die ons afvragen ons kunnen We ons in staat om met elkaar te communiceren? We zullen dit even laten staan. We zullen dit even laten staan. We zullen dit even laten staan. We zullen 16 even laten staan. We zullen dit In laten staan. We zullen dit even w niemieckim tu jest odnośnik, który mówi myślcie to samo, ale musimy zrozumieć w ten sposób, że nie jesteśmy maszynami, które wszystkie uh, chodzą w ten sam sposób, geht um die und die ale dotyczy to bardziej kierunek naszych myśli i podłoże fundament na których ik wil dat maar met een voetbalmanneschap vergelijken? Ik wil dat met een lange voetbalteam? ieder heeft op het veld een andere taak. Maar speler heeft aan op het veld. een het het het Powstrzymać no, otrzymania goalów przeciwko nam. So unterschiedliche Aufgabe. Właśnie w taki sposób, każdy z nas ma różne zadanie, ale sie denken doch an dasselbe. Sie sind, każdy z nich myśli w tym samym kierunku, ma jeden cel. Sie sind also gleichgesinnt. I w tym znaczeniu są jednomyślni. I to musimy verstehen, wenn so ein Vers hier steht. I właśnie w takim znaczeniu musimy ten wiersz rozumieć. Odrobi so, wie wir unterschiedliche Aufgaben haben, das haben wir gesehen. każdy z nas ma różnego rodzaju zadania i są różni. So können wir unterschiedlich arbeiten für den Herrn, tak każdy z nas w różnym różnym sposobem pracuje dla Pana, aber alle mit demselben Ziel, ale czynimy to jednym celem. Dass wir zur Erbauung sind. mianowicie, abyśmy byli dla i ku zbudowaniu wierzących Und, dass wir um, den Herrn den Herrn I mianowicie abyśmy naszą służbą uwielbili Pana. Kommt das, eben hat, immer den Zeilen sind nicht Linie, euch für den I znowu czytamy e, podobną myśl, jaką już teraz kilkakrotnie powtórzyliśmy, mianowicie bądź, nie bądźcie wynośliwe, lecz się do niskich skłonajcie. Skwaniat je? Dat eerste is, dat we in een doppelen Sinn zunächst einmal nicht hoch von uns denken sollen. Pierwszą rzeczą is, abyśmy w taki dwuijaki sposób e, nie myśleli wysoko o sobie sameng, wynioschle. Ja, vielleicht aber auch, dass der Wunsch in unseren Herzen sein könnte, vielleicht materiell reich zu werden. Żeby w naszym sercu nie było to życzenie być bogatym, materialnie, na przykład. Oder in einem anderen ansehen, unter den Geschwistern zu bekommen. Albo na przykład myśl o otrzymaniu, uznania wśród wiedzących. Sind nicht darauf bedeutet ja, das nicht anzustreben. Po prostu to słowo nie bądźcie, albo... Nie myślcie, po prostu nie znaczy, znaczy, żebyśmy nie dążyli do tego, żeby tak było. Wsiąż na nowo Pan jest dla nas tym przykładem, który właśnie nie myślał i nie dążył do wyniosłych rzeczy. Trzymajcie się. Neem się do niskich. Het betekent niet dat er hooggestelde zijn. Het niet że pan nie daje wśród nas betekent którzy uh -huh. mają jakąś wyższą pozycję. zijn. bedeutet nicht, dass es er Het niet dat Het niet Właśnie nie wiem, jaki jest ten Jakubus, który Może przeczytajmy wiersz z listu do Jakuba. 9. Wersz: Anich brat ubogich mówi się z wywieszenia swego, bogaty zaś z poniżenia swego. We hebben den niedrigen Bruder, dat dat hij in de ogen der Menschen niedrig is. Dus hebben hier Brata, die in de ogen van mensen is. Maar hij wie alle gläubigen, daran denken dat hij een kind Gottes is. Maar tak jak każdy van de ma om te En daar hij de genade Gottes die in zo hoog Gnade Gottes rühmen, die zo hoog erhoben en de reiche, der in de ogen der Menschen hoog is, of überhaupt in de Gesellschaft hoog angesehen is, darf tutaj bogata, która de oczach ludzi oczywiście wydaje się być wysoko postawioną mm. denken wie der Herr de gewalt der Finsternis dat zwaar zwaar zwaar zwaar zwaar zwaar zwaar zwaar zwaar zwaar zwaar usposobienia uniżonego. Więc widzimy, że obojętnie w czym się znajdujemy. Chodzi po prostu o usposobienie serca, naszego. Dlatego na pewno możemy mieć też kontakt z wierzącymi, którzy są bogaci. Ale zawsze z tym usposobieniem nie chcenia być kimś w tym świecie. Der einzige, der uns wirklich in einem gewissen sinne erhöht, ist der Herr. Jedyny, który nas w pewnym znaczeniu wywyższa, to jest sam Pan. Ich meine in diesem Sinne, dass er uns seine anerkennung gibt. Mianowicie wywyższa nas w tym znaczeniu, że w naszym życiu i w tym, czym jesteśmy udziela nam jego znanie. Zum Beispiel na przykład jeśli chodzi o Mojżesza, war. To o Mojżeszu czytamy słowa, że był najbardziej łagodną osobą na tej ziemi. Und er gab es eine dass Aaron und gegen Mose sagte. I Pokorną. I właśnie, jeśli chodzi o Mojżesza, była taka, było takie wydarzenie że Aaron i Miriam e, wywiszy, albo zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi i wtedy Bóg o Mojżeszu wyraził to świadectwo. I to świadectwo, które on mówił o Mojżeszu, e, kończyło się słowami, które mówiły, że ja, to znaczy Bóg, Mówię z Mojżeszem jak z przyjacielem. to jest przykład właśnie takiego, który dąży do um, uniżonych, uniżonego, do niskich rzeczy. A Bóg w jego właśnie usposobieniu udziela mu uznania swojego. Więc my nie oczekujemy tego uznania. Maar we weten, dat de Heer gerecht is en het geeft tot zijn tijd. Maar we weten, de Heer is juistig, dat de Heer is juistig en En daar betekent ook de Seid niet klug bij u En dat betekent ook de volgende vers, dat de volgende vers is ook niet zijn voor moudre. Dat betekent niet dat we ons verstand niet meer gebruiken. Dat betekent niet dat we ons verstand niet meer gebruiken. Sondern bij ons zelf meint, dat we iets van ons, e, dat we meinen, we kunnen zelfs durch onze Klugheid etwas bewirken oder Gottes Wort verstehen. Maar woord in żebyśmy nie myśleli o sobie samym, dat nasz rozum, onze is taka szczególna en dat ona potrafi jedynie iets kan zadziałać. Von dem Geist für den Herrn etwas tun. Albo y, która jest tak wielka, że potrafi nawet w niezależności od ducha świętego działać dla Pana. 17. Wiersz: Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Auf das Wort Musimy tutaj szczególnie zwrócić uwagę na słowo nikomu. Ik wil daar verder te zeggen. Het is gewoon zo klart, dat we dat sofort verstaan. Ik wil niet meer zeggen over dit woord. Het is zo duidelijk dat we goed weten wat het gaat. Zijn bedacht op dat wat eerder is voor alle mensen. Zijn om op dat wat goed is voor alle mensen. Dat gaat weer tegen alle mensen. To słowo zwraca się znowu wobec wszystkich ludzi. Słowo Boże często odróżnia wierzących od niewierzących, na przykład słowami e, mówiąc o wierzących, że to są ci, którzy są na zewnątrz. Und wenn, e, über schreibt, kiedy Paweł na przykład w pierwszym mieście do Tymoteusza pisze o nadzorców, albo o starszych, dann zerra ja eine ganze... Menge van eigenschappen de die een punt hebben van die die moet een goed getuigenis van die een van die dat die moet hebben van de mensen die zijn, Damit er nie in den Żeby nie popadła w Sidła Diabelskie. Unser Verhalten soll also so sein, nasze postępowanie powinno być takie, dass wir mit einem guten Gewissen vor dem Herrn, to. żebyśmy dobrym sumieniem przed Panem, Leben vor allen mogli prowadzić nasze życie przed wszystkimi ludźmi. Natuurlijk moeten we daarmee leven, dat die Ungläubigen ons niet verstehen. Oczywiście moeten we zawsze zaakceptować ten fakt, że niewierzący nas nie begrijpen. Maar dat is hier niet die vraag. niet. die vraag is hier, wie begegnen wir allen Menschen? Maar hier gaat het om, w jaki sposób e, zwracamy się do wszystkich, ludzi, albo zachowujemy się wobec wszystkich. Ludzi. Is dat zo dat ze ons daar aanklagen konden? Ze zochten we die dat niet vreemden, Niet onze ze niet Het gaat ze niet begrijpen, het gaat over we hen En als je staat, bedacht erop? En als we hier lezen, się o to. Dan bedeutet dat, dass wir uns das, wirklich Mühe geben, daran zu denken, auch den Ungläubigen gegenüber nichts Unbeziemendes zu tun oder zu sagen. Dat nam to, że, musi, że jest to powiązane naprawdę z pewnym wysiłkiem, żeby ubiegać się o to, nie być em, zawstydzeniem albo, albo zgorszeniem e, przed niewierzącymi. Albo dla niewierzącym. En het hängt ja auch sehr eng mit äh, der. I to oczywiście jest powiązane też z naszym życzeniem, aby nieść ludziom Ewangelię. Bo jeśli nasze życie nie zgadza się z naszymi słowami biblijnymi, to te słowa są bezwartościowe. Więc jeśli nie zachowujemy się czcigodnie przed ludźmi, dan zou men ja zeggen kunnen, en je willst mir das evangelium verkondigen. die moeilijke geviciës. Die niet-wijzende mogen dan eens. En die We dat een met het andere samen gaat. Wij dat is. Er zijn veel die positieve gdzie osoba dana nawróciła się na podstawie dobrego świadectwa życia codziennego osoby wierzącej. Ohne Było to dla niej kazaniem, można powiedzieć, głoszeniem bez słów. Osiemnasty wiersz, jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój niejcie. Uns fällt vielleicht auf, dass hier eine Einschränkung ist. Widzimy i z pewnością zauważamy, że jest tu pewne ograniczenie. Mianowicie, to ograniczenie brzmi, o ile to od was zależy. Albo jeśli można. Das bedeutet nicht, dass wir von uns aus keinen Frieden bringen. To nie znaczy, że my z, nas, z naszej strony nie powinniśmy dążyć do pokoju. Unsere Haltung ist immer die Friedfertige. Mianowicie, nasze usposobienie powinno być zawsze to... E gotowe dążące do pokoju. Ale może tak być, że kiedy my ubiegamy się o pokój z kimś, druga osoba nie chce mieć pokoju z nami. Wir werden nie leży, albo nie jest sposobem to odpowiednim, żeby oddać tej osobie też słowem niespokojnym. niepokojnym, einfach niepokoju. Maar we moeten gewoon accepteren dat er mensen zijn die geen vrede willen. Maar we moeten gewoon accepteren dat er mensen mensen die geen vrede willen. is het angemessen dat we ons we kunnen geen vrede. Maar Maar we kunnen geen vrede. Maar we Maar we kunnen we kunnen geen vrede. we vrede. we als niet beantwoord is, moeten we ook daarmee leven. Als iemand niet accepteert deze moeten we ermee leven. En natuurlijk dan ook vers 19. is 19. Wiersz, Recht niet eucharistieke liefde, maar een Niet schiet maar Ook dat is eigenlijk heel erg moeilijk te Urzeczywist willen we reageren, wenn ons unrecht getan hier staat, de Heer, of wenn we zo so willen, ook Gott, dat in hand hat jeśli uważnie czytamy, że tak naprawdę Pan ma wszelką pomoc w swoich rękach. Chciałbym do tego przeczytać znane wiersze z pierwszego listu Piotra, czwartego rozdziału, bo drugiego rozdziału, z 21 do 23 wiersza.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 Właśnie ostatnia część tego słowa jest istotna w związku z tym, że no, Pan Jezus poruszał każdą sprawę swojemu Bogu i Ojcu wie er reagieren i pozostawił to Jemu, jak będzie działał w danej chwili. To Jego zaufanie sięgało nawet tak daleko, że pozwolił być związany pozwolił am kreuz noch ließ, pozwolił na drwiny, już wiszące na krzyżu, po leond za herz gebrochen hat. Um, hatj jego serce. serca, jego serca. hat er seinem gott übergeben, der Recht i to wszystko pozostawił swojemu bogu i ojcu, który sprawiedliwie sądzi. Spüre, i w wszystko, jest wyzwanie, odczuwamy wyraźnie, jakie to jest dla nas wezwanie. Ohne zorg op ongerechtigheid te reageren. Mianowicie ee, reagować na niesprawiedliwość bez gniewu. En te zeggen: Hé, tu sais dat. En po prostu powiedzieć: Wim, ja, swoich overgeef je dat. Ik übergebe dir das. En je sollst dat regelen, wie het nacht deinem willen is. En Ty, proszę, układaj je sytuację, jak jest według Twojej wortels. Vielleicht sehen we diese Reaktion in ons leven niet meer. Welche Reaktion? Die Gott dan, die der Herr dan, hat ze so, ook, diesem Unrecht gegenüber. Może pomste Pana in dit soort Zaken, die we in ons eigen leven niet Maar we willen het trotzdem dem Herrn übergeben. Maar pomimo to, to zostafmy tansprawe jene. En dat der Herr gerecht is, is in diesem Vers mitenthalten. A to, że Pan jest sprawiedliwy, to oczywiście zawarte jest w tych wierszach. Mianowicie w słowach, Pozostawcie to gniewowi Bożemu. Das bedeutet einfach so viel, dass Gott die Ungerechten nach seiner Gerechtigkeit Te słowa oznaczają to, że Bóg będzie sądził niesprawiedliwych według Niego sprawiedliwości de zorn Gottes komt over die Welt voor ons. Bo gniew Boży spadnie na świat ten niesprawiedliwości. Maar we willen dat nog eenmaal verstehen voor ons. Maar we willen dat nog een voor ons voor ons Dat is een ontwikkeling, die we alleen kunnen bestellen, als we aan de Jezus denken. Het is een które die we kunnen pamiętając dat we wij dürfen ja dankbaar zijn, dat wij in een land leven, in een land dat we vrijheid hebben. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że akurat żyjemy w czasie i kraju, gdzie spotykamy się z złem, można powiedzieć, pokojem. Wo zich vielleicht der Hass der Welt in irgendwelche ungerechtigkeiten zeigt. Gdzie gniew świata wobec bieżących okazuje się w pewnym stopniu w niesprawiedliwości, in der może doświadczymy niesprawiedliwe, niesprawiedliwe traktowanie w szkole, oderam oder Arbeitsplatz, albo w miejscu pracy. Ale jednak może to zaboleć w sercu. Daran denken, dass der Jesus wurde. I wtedy myślimy o tym, że Pan doświadczył niesprawiedliwe traktowanie. Ihr alles aan hun God overgegeven I wszystko porzucił swoją bogu i ojcu. Und das dürfen wir nachahmen. I to możemy naśladować. Und dann kommt eine Ermahnung, ein Hinweis in Vers 20, der natürlich eine Fortsetzung ist, der sehr, sehr schwierig ist für uns. W więc w 20 wierszku teraz czytamy napomnienie, które jest powiązane z tym ee, napomnieniem, które czytaliśmy teraz, ale jest bardzo trudne też das wir unseren feinden gutmütig begegnen wollen ja żebyśmy ukazali dobroć naszym nieprzyjacielom alc przykład hier wenn er hungrig ist oder wenn er durstig jacob przykład karmiąc go kiedy pragnie albo pojąwsz go kiedy łaknie wie er reagiert haben wir nicht in der hand jak odpowie na nasze działanie nie jest w naszych rękach pozostaje to dla nim na pewno zawstydzeniem. i to zawstydzenie widzimy w tych słowach, że czyniąc to węgle rozżarzone zgarniamy na jego głowie. skoro albo jeśli <coughs> taka osoba będzie uczciwa, to zauważy, że nie zasłużyła na takie traktowanie. aber erwarten Das nie Ale nie możemy tego oczekiwać, że nasi, nasi nieprzyjaciele przyjaciele tak to odejmą. I klawę wszystkie możliwe reakcje. Myślę, że są dwie możliwe reakcje w takiej sytuacji. Jedna możliwa jest taka, że rzeczywiście uzna to, że, że źle postąpił i że nie zasłużył na takie obejście. Ale druga reakcja może być taka, że jeszcze bardziej pomnoży się jego gniew albo jego nienawiść. Piotr kiedyś powiedział o Panu Jezusie: że poruszał się po tej ziemi, czyniąc dobrze i uzdrawiając tych, którzy byli napełnieni diabłem, szatanem. Ale pomimo, że tak działał, to nienawiść ludzi mnożyła się. A jednak odczuwamy wyraźnie, że Pan chce, żebyśmy Go naśladowali w tym. Ale zarazem też odczuwamy te myśli, że bez pomocy Pana tego nie potrafię. I modlimy się wtedy, Panie, nie potrafię, i właśnie w tym potrzebuję Twojej pomocy. I to w każdej sytuacji od nowa. Vielleicht, wenn wir das einmal durch tun konnten. Być może doświadczymy taką sytuację, że raz uda nam się właśnie tak postąpić może nie dosłownie to, że nakarmimy nieprzyjaciela, ale jeśli chodzi o zasadę, tak postąpimy. To jednak przy następnej, przy następnej okazji potrzebujemy nowej mocy i siły. 21. A tajemnica do tego znajdujemy w 21 wierszu. Lass dich nicht von dem Bösen überwinden. Mianowicie, nie daj się zwyciężyć złu. Auch in dem Sinne, nicht böses mit bösem zu vergelten, wie wir das vorher schon mal gelesen haben. Też w tym znaczeniu, aby nie odpłacać e, złem za zło. Aber auch in dem Sinne, dass wir nicht in unseren Herzen unruhig werden, zornig werden. Ale też w tym znaczeniu, żebyśmy nie stali się niespokojni nie w naszym sercu lub Zaczęli się gniewać. Das muss ich dann nicht immer nach außen może jest to na zewnątrz widoczne, eine in, in Herzen, ale jednak w sercu naszym może powstać rozgoryczenie. Und aus in hand, in hand. I z tego rozgoryczenia mogą e, wyrosnąć złe owoce. Sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Ale zło dobrem Das nicht, dass das Böse dann gut wird. To nie oznacza, że kiedy my tak postąpić będziemy, że zło staje się dobre nagle. Auch nicht, dass alles Böse weggeht, was uns to też nie oznacza, że można powiedzieć, usunie się wszelkie zło, z którym się spotykamy. Kann so sein, wie wir schon mal haben heute. Ale może być tak, jak już to powiedzieliśmy dzisiaj dat de feind, wenn hij hier zo so beschreven wordt, een dat zijn handelen falsch waren. Dat uzna dat zijn was het ook is. Maar het kan zijn dat de Hass blijft. Maar het kan zijn dat de nienafis in zijn Maar we in ons hart in jedem Fall das Böse met het in elk geval, in ons hart, Zwyciężyć zło dobrem, indem wir eben diese Haltung haben, wie sie hier beschrieben sind, mając właśnie takie usposobienie, jak tu opisane. Ich denke manchmal über das Wort Überwinder nach. Często rozmyślam o słowie Przezwyciężyciel, można tak powiedzieć? W Offenbach jest to niewiele. Zwycięstwo. Jakieństwo to jest? Nie, nie, nie, nie. Zwycięstwo to jest Przezwyciężający po prostu. Księdza objawienia. no dobry, dzień jest zwycięzca. W naszym wierszu w tłumaczeniu jest mowa o mhm. Ale to chodzi o przezwyciężającego: coś, co z oporem y, trzeba jeszcze wyżej na tym stanąć i to przemóc. Tak, bo zwycięzca to jest w sensie bardzo absolutny. In z Übersetzung ist von dem Ja, geht in Richtung. Johannesbrief steht auch ein Vers, der ähnlich ist. W pierwszym Wisie Jana czytamy podobne Słowo. Kim jest ten, który przezwycięża, bo zwycięża nad światem, jeśli nie ten, który wierzy, że Pan jest Chrystusem. Ik glaube niet dat het daarom gaat dat we kämpfen in de wereld. Ik denk dat het om te Dat we dat we de vriendelijk Want hier zien we dat we te de vijand te zijn, Maar overwinnen betekent te die lehre festzuhalten, nauki, die gesinnung des en Jezus zu zeigen, ook door nöten, door konstant te blijven. I to nawet w i to w trwa, wytrwale. Dann hat man voor zich die Welt indem we niet in dat herzen gaan. I w takim znaaczeniu, dla nas samych, przezwyciężymy świat, dat doen we, indem we gruzen. I to urzeczywistniamy przez to, że po prostu wykonujemy to, co dobre. Also 12, w związaniu z tym, co tu czytaliśmy w rozdziale, bo tu chodzi o nasze życie codzienne. W innych in mm. miejscach może bardziej e, zwraca się to odnośnie nauki. Tutaj bardziej chodzi o nasze życie codzienne. En gerade die laatste twee verse unseres Abschnitts ons Kapitels hier. I szczególnie die szczególnie de laatste twee verse van ons gereedschap. Dat ik nog de ruimte herhalen. we zijn een grote uitdaging voor ons. die we nu bestehen kunnen. Dat we moeten. Wat kunnen, we begrijpen dat we niet uit eigen kracht kunnen. kunnen, we we dat we niet we kunnen, Vielleicht besonders voor moeilijke situaties. Of in w sytuacjach Of in schwierige bewegingen in de wereld. Albo world, w trudnych stosunkach, w się znajdujemy w tym świecie. Jezus, ziet mijn eigen Maar ik weet, dat de kracht alles doet. Maar ik wist, Twoja mij Das Gutem, das Abym rzeczywiście mógł zwyciężyć zło dobre. Myślę, że z tym zakończymy nasze rozważania.